It's time to get things started on <laughs> the most sensational, inspirational, celebrational, motivational. This is what we call the Lamentage <laughs> Show. You can't tell whatever way you are. Woman, man, no time is up. Just, I don't know what I'm What god god god god god god god You can't talk on the way you walk. The the up, the can't the go, the We the We can't the What you think about Bastard's stomach? Wczoraj mówiłem Zelmo, 5 minut po północy hmm, rozpoczęliśmy sobie po metalmaniową rzeźnię na antenie na Antyradia, rozpoczęliśmy sobie twórczością artysty, Który nazywa się e, Mark Deutron. To było nagranie El Morocco z płyty Silent Treatment wydanej 18 e, lat temu, natomiast e, dwa miesiące temu, 9 lutego, ta płyta została przypomniana przez wytwórnię Season of Mist. Kim jest Mark Deutron? Gitarzysta, kompozytor, y, autor tekstów i producent. Kim jest MacDeutron? De ano? Człowiek, który w 1993 roku. Dołączył do zespołu e, Melvins. E, z, grał z nimi do roku 1998. E, no i, i oprócz tego, że był, e, że był basistą w tej złotej erze Melvins, to był też e, producentem płyt Melvins, które ukazały się e, w tamtym e, czasie. Co jeszcze? No, wraz z e, panem, który nazywa się e, Victor Hayden powołali do życia wytwórnie Alchemy Records. Z czego zasłynęła wytwórnia Alchemy Records? A no, wytwórnia Alchemy Records w roku 1987 roku wydała debiutancki krążek formacji Neurosis Pain of Mind. A producentem tego albumu był kto? No oczywiście Mark Deutron. No, to już wiecie, kim jest ten człowiek, ale e, to nie wszystkie, e, nie wszystkie e, jego e, kontrybucje, jeżeli chodzi o e, ciężkie e, granie. Bo tak... Na, solową, na ujawnienie swojej solowej twórczości zdecydował się w roku 2000, to jest właśnie album The Silent Treatment, którego sobie dzisiaj w Perłach Przedwieprze yy, posłuchamy płyta skomponowana w całości i yy, zagrana yy, przez Marka Poza oczywiście e, bębnami, bo tutaj e, za, zatrudnił do wybębnienia tego krążka John'ego Iwansa. E, materiał, e, materiał został, wyry, został nagrany w, w, przez Chrisa Bamforda. E, tutaj e, zajął się jego e, obróbką od strony e, technicznej Joe Baresi, człowiek, który e, produkował takie formacje jak Kaya's Monster, Magnet, Tool, czy Queens of the Stone Age. No i czym jest, czym jest ta, e, czym jest ta e, płyta, która, e, którą wam dzisiaj w Perłach Przedwieprze e, zaprezentuję? Jak już zdążyliście się przekonać, przynajmniej na początku, w Marokańczyku, e, będzie tutaj trochę piasku, będzie tutaj trochę e, pustyni, ale będzie też trochę e, bluesa, będzie też Southern Boogie, będzie trochę psychodeli, e, no i będzie też troszeczkę takich progresywnych e, patentów. W każdym razie muzyka dla otwartych e, umysłów niezbyt obciążająca, jeżeli chodzi o ciężar, tak przynajmniej na początek audycji dla oddechu przy, po e, metalmanii, która była prawdziwym e, maratonem. Co jeszcze dodam, e, Mark Deutrom studiował kompozycję e, na California Institute of the Arts e, w Walencji, e, w miejscowości Walencja. E, był też, e, brał udział w takich e, seminariach prowadzonych przez Johna Kay, lucharisona, Harrisona, Mortona Friedmana, Alana Coplanda czy Mortona e, Sobotnika. W 1986 roku właśnie, bo tego nie powiedziałem, który to był rok, wraz e, właśnie z e, tutaj e, Henrym, e, Haydenem, przepraszam, powołał do życia wytwórnie e, Alchemy Records. E, wówczas dla tej wytwórni wydał e, też swój e, własny, w, wydał płytę swojego własnego zespołu Clone Alley, w którym wówczas grał, ale też prezentowało płytę, tak jak wspomniałem, Neurosis, Sacrilege czy, czy Melvins w tej złotej, e, złotej erze Melvins, czyli w latach 1993-1998. E, można go usłyszeć na płytach Prick, Stoner Witch, Stag, Hunky, no i kilku pomniejszych e, wydawnictwach i w tym czasie e, wraz z zespołem Melvins zagrał trasy Stulem, Tulem, Nirwaną, Nine Kiss czy zespołem Rush. Od 2006 roku mniej lub bardziej mm, regularnie współpracuje z Formację. SANO wchodzi w skład e, koncertowego składu tego zespołu. Ma też kolejną formację, e, która nazywa się e, Bellringer, gdzie e, pod tym szyldem zaprasza do współpracy, do współpracy różnych artystów. No i ostatnia, e, ostatnia jak na razie, płyta e, Bellringera pojawiła się w roku 2016 i ten krążek nosił tytuł Jettison. Natomiast jego nowy, stu, nowy solowy album wydany pod własnym nazwiskiem pojawi się w barwach wytwórni Sezonów Mist i jeszcze w tym roku. Trochę pogadałem, no ale przedstawić człowieka trzeba było. No to teraz lecimy. On Thousand Delights i Chihuahua. Na świecie. Vengo, you fight with Mapache. Y hay mucho dinero, muchachas bonitas. I'm think about it. Myślę, że to, co słyszycie na płycie The Silent Treatment, to doskonale sp sprawdziłoby się jako y soundtrack do filmów y Rodriguez'a czy, y czy Tarantino. 1000 Delights i uh, Chihuahua. Jak mówiłem, tę płytę, e, tę płytę Mark nagrał e, właściwie e, stalowo. Jest odpowiedzialny za wszystkie instrumenty poza perkusją. Partię bendów na tejże płycie nagrał, e, nagrał mu Johnny Evans 18 lat temu. Natomiast obecnie e, muzycy, z którymi e, Mark e, e, Współpracuje, te, tworzy, e, tworzy trio i właśnie ten nowy, nowy, nowy album, który ma pojawić się w tym roku w Barwogotronie Sezonowicie najprawdopodobniej powstanie w tym składzie. E, Mark w tej chwili e, gitara wokal, e, nabem nagra R.L. Hulsman, natomiast basistką i wokalistką jest Monique Ortiz. W takim właśnie, w takim właśnie e, składzie obecnie, obecnie e, pracuje, e, pracuje e, Mark Leutron e, nad swoim e, nowym e, materiałem. No i ten materiał, jak mówiłem, w, 2000, w 2018 roku, czyli w tym roku, pojawi się jeszcze w barwach wytwórni e, mistrz. Nie powiedziałem, co dzisiaj w programie. Jeszcze nie powiedziałem, ale ci, co zaglądali na rzeźniowego, na Facebooka, e, fanpage'a, to już wiedzą. Dzisiaj naszym e, gościem będzie e, Michał z e, agencji Black Silesia e, Productions i pogadamy sobie właśnie e, o tym e, co nas czeka, jeżeli chodzi o właśnie imprezy, koncerty organizowane przez ten, przez ten kolektyw, o tym, co się odbyło, no i powspominamy sobie o metalmanii, bo Michał wczoraj też również uczestniczył w tymże festiwalu, więc będziemy mieli szansę porównania tutaj właśnie swoich wrażeń co do występów poszczególnych artystów. Także Michał, za kilkanaście mam nadzieję tak, że może nam się uda przed pierwszą, jak nie no to ruszamy sobie tak pięknie z nowej godzinę od pierwszej z naszą pogawędką, a my póki co wracamy, wracamy do, do płyty Silent Treatment marka Deutroma i będą dwie kolejne kompozycje, to będzie teraz Fat Hamlet i Yo Necklace.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 18 lat temu na swoim debiutanskim albumie pogrywał, pogrywał bohater dzisiejszych pereł czyli Mark Deutron. Płyta, jak mówiłem, nosi tytuł Silent Treatment i w lutym tego roku, przed dwoma miesiącami, została przypomniana przez wytwórnię sezonów of Mist, a kontynuacją, kontynuacją tejże współpracy, kontynuacją edycji albumu, solowego debiutanskiego albumu Marka Deutrona, bo jego dorobek muzyczny jest znacznie, znacznie bogatszy, będzie nowa płyta, która pojawi się w barwach tejże francuskiej wytwórni jeszcze w tym roku. No to dwa ostatnie, y, dwa ostatnie nagrania y, z, tejże, y, z tejże płyty. Na dziś y, Gatodia Moore i Van Diemen's Land. serwis koncertowy. Pół godziny po północy, pora na chłapę, czyli nasz serwis koncertowy. Właściwie, jak to jest od dłuższego czasu, taki subiektywny wybór imprez, na które, na które ja uważam, że warto się wybrać. Zaraz przedstawię Wam kilka propozycji na nadchodzący, na nadchodzący tydzień. Sporo się y, będzie działo w tym tygodniu, y, wiosna y, koncertowa można powiedzieć w pełni, w ten weekend y, najważniejszą imprezą w sobotę była 24. edycja festiwalu Metalmania w katowickim Spodku, o tej imprezie y, słów kilka jeszcze myślę zdążymy powiedzieć, ale to już jak y, tutaj y, w studiu, zem, do mnie do studia y, dołączy, dołączy Michał y, y, y, y, y, Black Silesia, z którym to właśnie pogadamy sobie, e, pogadamy sobie e, o jego działalności, ale też właśnie o jego wrażeniach w e, metalmanii jako uczestnika, czyli nie od tej jak gdyby, strony e, organizacyjnej, ale od strony właśnie, e, powiedziałbym tak, e, fanowskiej. Dobrze, co nas czeka w tym tygodniu? No, jak mówiłem, sporo się będzie, sporo się będzie działo, bardzo e, różnorodnie. Polska część trasy, y, formacji Ensiferum i Exdeo. Y, trasa nazywa się y, Path to Glory, czyli Ścieżka Chwały European Tour 2018. Y, I tutaj y, te koncerty, y, te koncerty odbędą się tak, 9, y, czyli y, już za kilkanaście godzin. Y, w Gdyni w Uchu, 10 y, koncert w Warszawie w Klubie Proxima, 11 koncert w. Y, mega klubie w Katowicach i 12 e, koncert w, we Wrocławiu w zaklętych rewirach. Także cztery koncerty, koncerty tegoż zestawu, tegoż duetu w naszym kraju. E, co mamy dalej? E, w czwartek e, Thousand Moons i e, Octopussi w Krakowie e, w ZPT, e, później Thousand Moons w piątek 13 w Warszawie w Hydro Zagadce, a tak, tak naprawdę naprawdę to y, nie w samej hydrozagadce, tylko to będzie impreza, która się, która się nazywa, Zerką tego mojego Smoke Over y, Warsaw y, trzecia edycja, Cosmic Cruise y, tutaj właśnie Thousand Moons, Octopus sea oraz Kamni i to będzie podwórko na 11 listopada czyli to podwórko, które jest między klubami Hydrozagadki, Hydrozagadka i Chmura bo to ma być taki właśnie y, openerowy y, koncert, więc y, tak to, y, tak to y, wygląda co mamy jeszcze w nadchodzącym, y, w nadchodzącym tygodniu y, koncerty Kata z Romanem Kostrzewskim 12 kwietnia w Łodzi w klubie, w klubie Nowy Jork 13, nie 13 nie grałem, 14 za to e, zagrają w gdańskim e, parlamencie to jest sobota i 15 w niedzielę w Poznaniu u e, Bazyla. Zerknijmy co jeszcze tutaj e, mamy bardzo ciekawy koncert. 12 kwietnia w Krakowie w Alchemii, Belwich, Aerial Ruin i e, e, 71 Tonman a dzień później e, dzień później Później e, ten zestaw, e, czyli Bellwitch, Ariel Ruin, e, 71 Tonman, wzbogacony o Belzebonga i Entropie e, we Wrocławiu e, w klubie e, Firley e, zagra, a e, w pogłosie w, w Warszawie Belwich Ariel Ruin i 71 Tonman, czyli ten zestaw podstawowy, to będzie dzień 14, 14 kwietnia, czyli, e, czyli sobota. Patrzę jeszcze, e, co tutaj, e, czy czegoś jeszcze nie przegra piłem. Wejder ze swoimi jubileuszowymi koncertami z okazji ćwierćwiecza wydania pierwszej płyty, czyli set oparty głównie o materiał z Ultimate Incantation. No i tutaj mamy 13 w piątek w Ciechanowie w Fabryce Kultury Zgrzyd i 14 w Malborku w Przestrzeni Aktywności Twórczej, które to nazywa się Miejsce Makulatura. No i 15 w niedzielę koncert w Białymstoku w Zmianie Klimatu. Patrzę, czy czegoś jeszcze tutaj nie przegapiłem. O tym było, o tym było, o tym było Do, do działalności koncertowej wraca Formacja Totem i to będą e, Dwa koncerty, tak e, tak 14 e, w sobotę W Krakowie w Zaścianku Totem wraz Z Drone My Day i e, Planet Hell A dzień później e, Totem z Drone My Day w Wrocławiu W klubie e, Liverpool, czyli w sobotę 14, e, 14 kwietnia Patrzę, co tu jeszcze mamy e, W niedzielę e, z e, Alegaon I Wirwą w Poznaniu Podminą i jeszcze zerknę tutaj do mojej ściągawki, czy o czymś nie zapomniałem. Spójrzmy, co nas, tutaj, co nas tutaj czeka. O tym było, o tym było, o tym było, o tym było. Hmm, zerknijmy tutaj. To już jest ubiegł. To już za nami. To za nami. Co przed... A właśnie, jeszcze kolejne koncerty w ramach trasy Cold Underground Tour, Mentally Blind, Flash Cold i e, NRLS. E, 13 w piątek w Oleśnicy w Klubie Ściema. 14 kwietnia w Ostrowie Wielkopolskim w piwiarni u Bosmana. No i jeszcze e, kolejne koncerty w ramach... E, Spring Tour 2018, czyli trasy formacji korabrzyn. W piątek 13 w Staszowie w Klubie Lotnik i w sobotę 14 w Przemyślu w Forcie 23. No i to chyba w wszystko, jeżeli chodzi o koncerty na nadchodzący, na nadchodzący tydzień. A co u nas teraz? A u nas teraz formacja Burn the Priest. Tak się kiedyś. Tak się kiedyś nazywał zespół Lamb of God. No i pod tą starą nazwą Burn the Priest. Zdążył, zdążył też co nie coś, coś nieco. E, powydawać. I teraz właśnie e, pojawiła się e, płyta... Mm... Legion 20 to jest taka jubileuszowa e, płyta, na której to zespół e, Lamb of God, e, a właściwie w swoim e, pierwotnym wcieleniu czyli Brende Priest, e, gra, e, covery, e, gra covery e, różnych formacji, które wpłynęły na ich twórczość. Tak przynajmniej, e, tak przynajmniej e, e, muzycy o tym e, e, mówią. 20 lat temu e, wytwórnia Legion Records wydała, e, wydała e, płytę, płytę e, Bender Priest, zatytułowaną po prostu Bender Priest, no i tutaj panowie postanowili, postanowili uczcić wydanie swojego e, debiutu pod starą nazwą, nagrywając e, płytę zawierającą e, covery e, punkowe, hardcoreowe, crossoverowe, noise'owe. Te zespoły, koperty tych zespołów, które miały wpływ właśnie na twórczość zespołu e, Burder Priest Lamb of God, znajdziemy na tej płycie e, numery Chromex, Agnostic Front, Quicksand Ministry, Bad Brains, Melvins, SOD, Accused, Big Black e, oraz e, Sliang-Liaos. A my dzisiaj posłuchamy sobie e, kompozycji Inherit the Earth, to jest nagranie z repertuaru e, formacji Accused. To była formacja e, Bernd the Priest, czyli, e, czyli pierwsze, e, pierwsze wcielenie e, Lamb of God e, i właśnie z okazji 20-lecia wydania debiutu e, Bernd the Priest po prostu e, krążek zatytułowany Legi, Legion 20, bo e, właśnie ten album został debiutancki album Bern Priest został wydany przez e, wytwórnie przy, właśnie przez wzórnie Legion Records panowie postanowili, postanowili właśnie y, uczcić te dwudziestolecie wydania tejże płyty y, nagrywając krążek y, na, nagry, jak mówiłem nagrywając krążek y, z coverami zespołów, które, y, które ich, y, które ich y, inspirowały do y, grania Także, jak mówiłem, to było nagranie, którego żeśmy sobie dzisiaj posłuchali, pochodziło z repertuaru, z repertuaru formacji z repertuaru formacji Accused, ale na tej płycie, oprócz tego Honey Bucket, The Melvins Kerosene, Big Black Kill Yourself, SOD Eye Against Eye, Bad Brains Axis Rot, Sly Mouse, Jesus Bit by Holtrot, Ministry One Voice, Agnostic Front Dine Alone, Quick Stand, We Got A No, Chromex No i Jako jako e, bonus na winylowym wydaniu tego albumu. In the meantime z repertuaru e, formacji e, Helmet tak właśnie, e, tak właśnie przedstawia, się, e, przedstawia się program tej płyty. A e, Lamb of God już 10, e, 10 maja e, wraz z Behemothem Testament i Anthraxem e, wyrusza na e, pożegnalną trasę e, formacji e, Slayer. To jest na razie to są na razie koncerty. W Stanach Zjednoczonych ta trasa rusza jak mówiłem, 10 maja i jak tutaj patrzę e, jak tutaj patrzę na rozpiskę tejże, tejże trasy, to sporo koncertów z tej, pierwszej, z tej pierwszej tury, czy tak zwanego Leg One, 10 maja 20 czerwca, jest już wyprzedanych, później druga część trasy ruszy 26 lipca i tutaj w miejsce, w miejsce Behemota pojawi się, pojawi się Neyponde, pozostały skład się nie zmieni, czyli Testament Antrax i oczywiście, i oczywiście oczywiście Lamb of Gat. Tak właśnie te koncerty e, będą wyglądały. Ta druga tura potrwa do 26 e, sierpnia. Tak to właśnie się przedstawia najbliższe plany e, koncertowe, e, koncertowe e, formacji, e, formacji Lamb of Gat. A my za kilka minut, bo e, Michał z Black Silesia już jest, stoi tutaj w drzwiach e, studia. Udało mu się, udało mu się e, e, dotrzeć. Michał już jest, także za po godzinie, e, myślę, że po godzinie pierwszej e, rozmiesz, rozpoczniemy sobie naszą pogawędkę. Zaczniemy od e, wspomnień z wczorajszego Szalonego Dnia, czyli 24 edycji Metal Manii. Działo się sporo, lało się sporo e, krwi, może nie, ale potu i różnych napojów, tak. Także naprawdę, naprawdę trzeba było mieć spory zapas sił, żeby przetrwać ten maraton. Od dziesiątej, nie od jedenastej, rano noc dziesiątej było otwarcie bram. O jedenastej ruszyły, ruszyły koncerty, a skończyło to się grubo po godzinie drugiej, dlatego, że ostatnim zespołem, który wychodził na dużą scenę, było Blaze of Perdition i to była godzina pierwsza czterdzieści, a małą scenę kończyła formacja Ragehammer koncertem, który rozprzestował rozpoczynał się uh parę minut po godzinie, po godzinie pierwszej. To był taki mm, z, na zakładkę był, y, była ta 24 Metalmania, po prostu te koncerty y, jak się zadeczy, zaczynało coś na y, małej scenie, to po kilkunastu czy kilkudziesięciu minutach można się było przenieść na dużą scenę i y, na drugi. także jeżeli ktoś chciał zobaczyć y, wszystkiego po kawałku, to miał taką szansę. A my y, zagramy sobie za momencik y, dwa nagrania z Devoring Mortality, to jest nowa płyta Skeletor Remains, y, ta płyta się się nakładem wytwórni Dark Descent Records w najbliższy piątek, 13, 13 kwietnia, tak, piątek 13 i to będą kompozycje Seismic Abyss oraz właśnie utwór tytułowy, czyli Devouring Mortality. No to lecimy. Dzień yeah. Skelter Remains z płyty... No właśnie, ja się przez moment tutaj zawahałem, mówiąc o wytwórni, ale tak. Dark Descent jest odpowiedzialny za tę płytę na terenie Stanów Zjednoczonych. Natomiast w Europie za tę płytę jest odpowiedzialna, będzie odpowiedzialna wytwórnia Central Media Records i już właśnie w najbliższy piątek 13, 13, 13 kwietnia ta płyta pojawi się w studiu. Przed Skelter Remains mówiłem, że Michał stoi w drzwiach studia, a teraz już siedzi przy mikrofonie. Witam Cię serdecznie. Dobry wieczór. Dotarłeś. Tak. Zacznijmy od Metalmani, bo jak mówiłem kilkanaście minut temu, to było najważniejsze konceptowe wydarzenie ubiegłego tygodnia, 24. edycja tegoż festiwalu, druga po, po zmarki w staniu, po reaktywacji imprezy. Myślę, że skład bardzo dobry, natomiast program chyba odrobinę, odrobinę przeładowany, bo trzy kapele mniej yy, i yy, być może nie byłoby, nie, by, nie byłoby takiego efektu, że yy, pod koniec imprezy zaczęło się wyludniać, bo po prostu yy, ludzie zaczęli padać, bo to jednak było bardzo, yy, bardzo intensywne. Jeżeli do, do tego dodam jeszcze bardzo dobrą, yy, bardzo dobrą yy, pogodę, yy, no to, yy, to, rzeczywiście, to rzeczywiście było wyzwanie, yy, prawda? Yy, yy. Yy, to znaczy, no, wydaje mi się, że taka jest specyfika festiwali, że nie da się zobaczyć wszystkiego. No, yy, organizator daje jakąś ofertę, daje yy, koncerty od południa, jak to zazwyczaj na festiwalach do późnej nocy, żeby każdy mógł sobie wybrać, a resztę czasu spędzić z BDB kolegami tak, na Tak, dokładnie. Na życie towarzyskie też na, festi, na festiwalu yy, yy, musi być. E, co, ci, e, co Ci się e, spodobało, jeżeli chodzi o, o wczorajsze występy? To znaczy, przede wszystkim tu żadnych zaskoczeń się nie spodziewałem, no bo zespoły, które się zna, widuję, ja, ja sporo jeżdżę po koncertach i festiwalach, więc... Zawodowo, no, tak? No. Tak, staram się, chciałbym, to, do tego dążę właśnie, więc wiedziałem, czego się spodziewać i też nie miałem jakiegoś wielkiego ciśnienia, żeby jakiś koncert w całości zobaczyć, przeżyć, bo, bo wszystkie zespoły, które wczoraj grały, a które sobie cenię, widziałem wielokrotnie. Także raczej spędziłem ten dzień towarzysko. Eee, towarzysko na zapas, wiedząc, że na moim festiwalu już towarzysko nie będę mógł się udzielać właściwie e, prawie w ogóle zapewne. Więc mm -hmm. wczoraj się starałem korzystać Z e, w... zabawy. Tak. E, napisałem dzisiaj e, e, na Facebooku taką swoją refleksję z występu Emperor i e, e, rozpętała się pod tym twoim wpisem <tosł> dyskusja. <tosł> Później się to, też wytłumaczyłem z tego od razu, że to, było, to była spontaniczna refleksja bardzo pijanego człowieka, <głos> <głos> bo tak naprawdę nie miałem, no, nawet nie miałem takich chęci, żeby tutaj szkalować Emperora, bo, yy, bo czemu miałbym? Yy, tylko, że z, yy, po, Mnie ten zespół nigdy nie przekonał do siebie Ja yy, zaczynając swoją przygodę Z black metalem to jednak Klasycznie po norwesku Darktron, Mejem yy, Po szwedzku, Marduk i tak dalej I zawsze to była ta surowa, prymitywna muzyka I chociaż jeden kolega Który, który bardzo mnie próbował przekonać do yy, Emperora i mi intensywnie Próbował pożyczać płyty no, Próbował się wiem. to zaszczepić, tak? Tak, nie udało się. Chciał ci wykrać na Emperor'a. Tak, nie udało się, no i przez, przez lata właściwie nie miałem żadnego, żadnej styczności z ich muzyką, tym bardziej, że oni też nie byli zbyt akty, aktywni, jak wiadomo. No i tak wczoraj z ciekawości wszedłem, zerknąłem, mówię, no nie moja bajka, no. A że po całodziennym y, to było już... Y, zmagania, to was jest... y, Tak, to, to naszło mnie na podzielenie się tą refleksją na Facebooku nie miałem w planach rozpętania burzy, ale tak się jakoś stało. No. Ja, jeżeli chodzi o mnie, to tak, mała scena, e, zdecydowanie najlepszy koncert jak dla mnie e, Anima Damnata, e, bezlitosne modelstwo, po prostu to było takie zimne, to było tak mechaniczne, to było tak zabójcze, bardzo dobry koncert e, Wojciech bardzo e, żywiołowy e, i również, e, również kult mogi. Pierwszy utwór może jeszcze taki odrobinę e, statyczny, no ale później, później wszystko ładnie e, zażarło, jeżeli chodzi o dużą scenę, to tak, e, tak. Zentrix, na pewno, bo nastawiałem się na ten koncert, bo nigdy wcześniej ich na żywo nie widziałem. Zresztą no, zespół też przez, przez wiele lat zespołu nie było. Oni wrócili w Polsce, nigdy, nigdy, nigdy nie grali. Dead Congregation, mimo pewnych, mimo pewnych problemów z brzmieniem, podobnie jak d 66 ze wspaniałą zapowiedzią Jarka Szuryka, zresztą w ogóle Szapo Bajarek za poprowadzenie tego, za, za, za, twoje, za twoje umilanie czasu między, między występami, to jednak, to jednak jesteś klasa sama, sama w sobie, żeby po prostu zaciekawić, skupić ludzi i, i zatrzymać ich pod sceną. No i myślę, że tak, zdecydowane zwycięzca dużej sceny to, to formacja SFX, po prostu dezy the Brutal Way wyszli i zabili. Jeżeli chodzi o wspomnianego Emperona. To powiem tak. Ta płyta się obroniła y, mimo swego wieku. Co prawda pierwszy utwór jeszcze tak miałem... Y, no nie do końca. Nie do końca mnie to kupiło, ale... Y, Potem to zagadało. Oczywiście, to nie jest te same payroll co x lat temu. To już są o wiele lepsi muzycy. Można się, można się nie wiem, nabijać, że teraz chodzą w swetrach, mają kitki, nie, nie chodzą w course i, i w skórach z ćwiekami, ale no umówmy się. To jest, tylko, to, jest tylko, to jest tylko wizualizacja. Najważniejsze jest to, co siedzi w jego duszy i że oni potrafią, potrafią ten materiał po tylu latach zagrać po prostu. E, z takim samym e, sercem, ale już z wielkim e bagażem e, doświadczeń. To był cały krążek, e, plus tutaj e, plus trzy e, evergreeny tak, e, na deser. Także tak wygląda tak wygląda, e, tak wygląda Metalmania 2000, e, 2018, 24 edycja w przyszłym roku, e, 25 edycja, ćwiartkowo Metalmania. Myślę, że e, tutaj e, tutaj e, organizatorzy mogliby się pokusić, a może i się pokuszą, bo zobaczymy. E, może będzie coś właśnie e, ten festiwal, nie wiem, może formuła dwudniowa na przykład, e, żeby właśnie uniknąć czegoś takiego, że jest takie napakowanie od rana do wieczora. No, no. zobaczymy, 25 no. edycja. Jest, jest, tutaj pole do, jest tutaj pole do manewru, Roz, właśnie rozmawiałem sobie dzisiaj też z, z, z Grzegorzem z Gaz of War, tak właśnie e, pisząc, mu, pisząc mu moje wrażenia z, występy, jego pod, z występów jego podopiecznych, e, e, Anima Damnata. Eee, że, no i tutaj wywiązała się taka dyskusja Między nami właśnie, że 20, 25. edycja Że coś warto by było e, e, Poczarować, że e, no, warto by e, Zachęcić organizatorów, warto by zakre, Zachęcić Metal Mind do tego, aby e, no, na, na odrobinę szaleństwa Na 25. edycję e, Żeby d, d, d, odrobinę szaleństwa na 25. edycję Metal Mind się e, pojawiła no, Ludzie pewnie e, czekają bardzo na tego Kinga Daimonda i Running Wild Które tam w ramach żartu gdzieś się pojawiły tak. Na plakacie, ale Raczej to nierealne z tego, co tak Zasłyszałem, więc... No, King Diamond Podobno w, w, wszedł do studia, tak? Nie wiem, czy to Na polskie warunki... Był, no. w, był w Polsce, był, był Był, Jest to produkcja, spora produkcja Ale hmm. myślę, że do, do, udź, do udźwignięcia no, Spodek, Spodek, Spodek dysponuje Dużą sceną, no i myślę, że to co, to, co król wozi ze sobą jest to. do udźwignięcia. No, ale poczekamy, poczekamy, zobaczymy. A tymczasem minęła godzina pierwsza, za momencik będzie kukułka a później pierwsze nagranie z selekcji utworów, które właśnie Michał przyniósł ze sobą. A co to będzie, to my teraz nie będziemy mówili, natomiast myślę, że doskonale po dżinglu się zorientujecie. A za kilka minut wracamy do rozmowy. I give the fuck what you think! minut po godzinie pierwszej. Słuchacie Rzeźni na antenie e, Antyradia. Naszym gościem jest e, Michał z Black Silesia e, Productions. Myślę, że e, wszyscy... E, bez najmniejszego problemu rozpoznali, co zagościło na naszej antenie, a dla, dla śpiochów i roztrzepańców powiem, że to było blaszami, zwane też żartobliwie i pieszczotliwie blaszami. Winds of the Gods intro połączone z utworem Fallen Angel of Doom z płyty, która wydana wytwór, została wydana przez wytwórnię Wild Racks. To był sierpień roku 1990. A dlaczego, a dlaczego zaczęliśmy zaczęliśmy blasfemić? No to myślę, że możesz, możesz, możesz się, Michale, teraz pochwalić. No i tam pochwalić. No. Jest się czym chwalić. No, staram się, żebym miał się czym chwalić rzeczywiście. No, festiwal, tak? Gwiazda. No, znaczy generalnie to ma być trzech headlinerów, ale tak yy, patrząc, obserwując, Reakcje. wynika z tego ewidentnie, że to jednak jest, to jest ten headliner. To jest ten wójt programów. Mhm. Mhm. E, mhm. Festiwal, o którym mówimy, to? Black Silesia Open Air. Black Silesia, no, Trzecia edycja właściwie. Tak, tak, tyle jest tych członów nazwy, że nie wiem właściwie jak to głównie nazwać, bo to jest Black Silesia 3 Open Air Festival. To Pełna będzie, to będzie na, początku, na początku czerwca, tak? Pierwszy, pierwszy weekend czerwca? Tak. 8-9 czerwca. 8-9 czerwca i to będzie w miejscu dosyć charakterystycznym. Uh -huh. Gród rycerski, rekonstrukcja czego rekonstrukcja? No grodu. Tak, <gry> takiego miejsca, gdzie kiedyś mieszkali rybcerze. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. I z, z tego miejsca wy, wy, wyprawiali się na różne boje i podboje. Jak tutaj się witaliśmy, to ja Ci wszedłem w słowo, bo powiedziałem, że oglądasz koncerty też poniekąd zawodowo, bo zajmujesz się, zajmujesz się organizacją. Ty odparłś, że chciałbyś, żeby to było zawodowo. Kiedy się w ogóle zajmujesz organizowaniem koncertów? Odkąd tak naprawdę no, samemu grałem mhm. i y, siłą rzeczy jak się gra, to, to, to jakoś wynikają w zespole różne role. No. Mhm. Jeden woli się beztrosko nawalić i zapakować swój tyłek do auta, żeby go zawieźli na koncert. Tam się jeszcze bardziej nawalić. Potem, żeby Coś... go wyprowadzili na scenę, tak? Tak, Przy, tak Przypięli, tak, żeby tak. się nie przewrócił i dali... No no. I na koniec gdzieś zasnąć. Oczywiście też nie gardzę taką rozrywką, natomiast jakoś od zawsze miałem tendencję do bycia tym najbardziej no, ogarniętym, ogarniętym tak, i do, do jednak brania to wszystko za fraki i uporządkowywania w jakiś sposób. No więc samoistnie właściwie zacząłem organizować koncerty zespołów, w których grałem. I przy okazji jakichś tam znajomych zespołów, no i jak się zaczęły odzywać coraz to bardziej, no wtedy jeszcze nie, nie, nie można powiedzieć, że znane, ale jakieś zespoły, które chciały z nami grać, ktoś tam od kogoś zasłyszał, no tak powoli się rozwijało, no. te 10 lat powiedzmy, które już minęło, odkąd zacząłem rzeczywiście się tym zajmować, to były głównie koncerty korbowe, no tej wielkości. No. Mm -hmm. A co było takim pierwszym, pierwszym poważniejszym koncertem, który, który zorganizowałeś, który mógłbyś sobie wpisać, wpisać do CV jako organizator? No to myślę, że pierwsza edycja festiwalu, bo wcześniej co prawda były jakiś tam Pentagram Chile, był jakiś ten Die Hard na przykład i ze Szwecji. Ale to, to wszystko też były malutkie koncerty, więc... Chociaż w sumie jeszcze przed festiwalem był ten spazm w 2013 w Gliwicach w nieistnie, nieistniejącym już kubie Roka, no to, to powiedzmy był taki troszeczkę większy koncert. Natomiast yy, z prawdziwego zdarzenia no to pierwsza edycja festiwalu. Przypomnisz, co tam zagrało? No, to... ArchGold, jako yy, gwiazda awaryjna po yy, odwołaniu trasy Morbosidad. Mhm. Do tego Baphomets Blood y, z Włoch, które uwielbiam, który może nie jest zbyt y, jakoś wybitnie popularnym zespołem, natomiast u mnie zawsze kluczem y, doboru zespołów jest mój y, prywatny gust tylko i wyłącznie, więc sobie wymyśliłem, że chciałbym zobaczyć Baphomets Blood, bo nie widziałem. Mhm i sobie ich zaprosi zaprosiłem. Demonomansi też z Włoch, to już jako konsekwencja tego, że mieli być w trasie z Morbosidat. Jako, że trasa została odwołana, no to stwierdziłem, że y, dopnę swego i takich ich ściągnę. No i wtedy też, y, jak sam y, Tomasz przyznaje, reaktywowałem troneum po pięciu latach, tak naprawdę y, niebytu, przynajmniej koncertowego, bo jakoś nie, nie, nie palił się do tego, żeby troneum aktywnie funkcjonowało. Ja mu y, mówiąc nieładnie, trułem dupę chyba przez y, rok czy półtora roku nawet przed, przed tym samym koncertem. Nie chciał, nie chciał, nie chciał. W końcu ten y, Morbosilat go przekonał. No, i do tego y, w, w tamtym roku, wtedy mijało 20 lat od y, powstania troneum, więc świetna okazja. Mhm. No. Czyli tak, Black Filesia Open Air to, ten, to była taka pierwsza... Jeszcze nie Open Air. Jeszcze to nie opener, tak. No. To była taka pierwsza, pierwsza poważniejsza impreza no i, i, i, i za tym poszły następne. Uh -huh. co, co, co następnego było takiego wartego, wartego się pochwalenia? Mm, jak tylko odbyła się pierwsza edycja, to zacząłem się przygotowywać do oczywiście do drugiej. Yy, a w międzyczasie jakieś tam yy, mniejsze koncerty no i yy, co, to, co to było? teraz właściwie najwięcej w tym roku Czeka, chyba muszę wejść aż na wydarzenia na Facebooku bo już nie pamiętam to. no w tym roku to yy. rozstrzelałeś się troszeczkę no właśnie tak wyszły yy. no i patrząc na historię to, to w tym roku najwięcej z większych to na pewno była Manila, nie? W zeszłym roku pierwszy raz w Polsce, co ciekawe, 40 lat istnieje zespół, nikt go nigdy nie zaprosił, każdy się bał, to za mało ludzi przyjdzie. Tutaj chyba z waszej strony też takie było dosyć ostrożne podejście, na samym początku dosyć mały klub był. Tak, tak, tak. Robiłem rozeznanie rynku, nazwijmy to, przez dłuższy czas i Niektórzy oczywiście stwierdzili, że to od razu do progresji czy stadoły trzeba wejść, natomiast jednak większość ludzi też bardzo ostrożnie mówią, no 100 osób może... Manila out No niby kult, ale No właśnie, tak. Ziemię, no. często tak jest, że mhm. te zespoły takie, które są darzone są taką z tym, że uważane są są kultowe, tu wszyscy strach smokają, a jak przyjdzie co do czego, to się okazuje, że, że na koncercie zbita, także można by to zrobić w szkolnej klasie. Także tu rzeczywiście, no mhm. rzeczywiście ostrożność, ostrożność tutaj, że tak powiem, wyszła, wyszła na dobre, no bo w trakcie można było, można było tę imprezę przenieść przenieść do, do, do większego tak. do większego miejsca. Także myślę, że no, finalizacja efektu zarówno zespół, jak i, jak i ty byłeś zadowolony. Tak, tak, tak. No, fuh, do tego stopnia, że oni już się nie mogą doczekać i wykluczają opcję w ogóle współpracy z kimkolwiek innym już. już Bo w tym roku wracają. Już. Tak, tak, tak. No, i również koncert, w który będzie, za, który, za, za który będziesz odpowiedzialny Dwa koncerty. Dwa koncert. Dwa koncert. Uh -huh. Dobra, y, to do tego jeszcze dojdziemy, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi y, o szczegóły. Na razie y, chciałeś, żebyśmy jeszcze, jeszcze na moment wrócili do... blasfemy. Proszę bardzo, to kompozycja, która nazywa się Ritual i coś, coś, coś o nim wspomniałeś poza anteną. No, mi się ona kojarzy ewidentnie z tym rytmem i ja przynajmniej tak mam, że gdziekolwiek usłyszę ten rytm zagrany przez perkusistę, no to dla mnie to jest rytual. Nie wiem, nie wiem, czy to y, oni wnieśli tą y, wartość, że tak powiem, do muzyki, ale tak mi się to kojarzy, że ten rytm to jest rytual. No to no, więc... gramy. Rytualne granie formacji e, Blastem i kompozycja pochodząca podobnie jak wcześniej zaprezentowana pareczka e, z płyty Fallen Angel, e, Fallen Angel of Doom, płyty wydane z roku, w roku 1990. Wspomnieliśmy o kilku, e, o kilku imprezach, e, za które e, jesteś odpowiedzialny. Z, tutaj była mowa o e, tym pierwszym poważnym, e, pierwszym, pierwszym poważnym e, koncercie, czyli Aha. w festiwalu e, Lexilezia, tak? Jeszcze wtedy, tak. Jeszcze wtedy nie, nie Open Air. Wspomniałeś, że jak tylko odbyła się pierwsza, pierwsza edycja, to zaczęłaś rozmyślać nad, nad, nad drugą edycją. Więc kiedy odbyła się ta druga edycja i kto, kto wtedy zagrał? Wiesz co, yy, nie tylko zacząłem rozmyślać wtedy, ale ja już ją ogłosiłem w dniu pierwszej edycji. No bardzo dobrze. Tak. <laughs> yy, wtedy... Znaczy to, to, to nie jest założenie i raczej w trakcie trzeciej edycji nie będzie od razu ogłoszona czwarta i tak dalej. Wtedy to było wynikiem moich rozmów z Disaster już dużo wcześniej, tylko że oni terminów nie mieli wolnych, więc ja jeszcze już planując pierwszą edycję, już rozmawiałem z Disaster, już byłem z nimi wstępnie dogadany. No i dlatego stwierdziłem, że skoro już mam tych dwóch headlinerów, czyli Szwedzki Gehenna, Szwedzkie, Szwedzki nie wiem jak to mi, Gehenna i e, Disaster, to że już po prostu ogłoszę w trakcie pierwszej edycji, więc to już było przygotowane. Yy, no i tak, i wtedy się już rozkręciłem yy, na całego, że tak powiem yy, i poszedłem w stronę jakby mojego wyobrażenia tego festiwalu, a jest nim ściąganie przede wszystkim zespołów yy, no, unikatowych do naszego kraju. Przy okazji pierwszej edycji to nie wypaliło, bo Morbosidat, który miał zagrać, no, odwołał trasę i dlatego, tak jak wspominałem wcześniej, w trybie awaryjnym wziąłem Archgold, który jakby nie było często grywa w naszym kraju i w ogóle wszędzie, bo oni lubią koncertować z tego, co widać. Yy, natomiast no, przy drugiej i teraz jak widać yy, przy trzeciej edycji, to mi się udaje, no, czyli Gehenna yy, Not for the Polen. Tak, z rynnych hasłych, które się pojawiło przy przekazie. Tak. Już nawet koszulki i naklejki krążą, widziałem. Później, znaczy ktoś, ktoś w ogóle yy, yy, słyszałem takie głosy, że to ja wypuściłem Marynek, ale to ja akurat z tym nie miałem nic wspólnego. No ale taka wartość, wartość dodana stworzył się, stworzył tak, stworzył tak. się taki wiral, tak, tak, który, tak. który bardzo, bardzo, fajnie, bardzo fajnie się, myślę, że, że imprezie, imprezie, imprezie przesłużył. Tak, tam nawet flaga powstała, przecież oni ją na scenie nawet trzymali teraz parę dni temu, nawet mi wspomnienie, bo to teraz rok minął, przeszło, tak. było 1 kwietnia, więc właśnie wspomnienie, gdzie wokalista Gehena stoi z flagą, nad for the first in No. Eee, także tak się staram. Ja, w te, dwóch headlinerów drugiej edycji, trzech headlinerów trzeciej edycji, to są wszystko zespoły, które po raz pierwszy e, do, naszego kraju, do, naszego kraju, do naszego kraju e, zawitają. E, Wspomniałeś, że tak, bawisz się w się to, to od, od, od 10 lat, tak? Od momentu, kiedy z, z, Zacząłeś tutaj ogarniać koncerty Zespołów, w których, w których e, Grałeś, to jakbyś Tak miał e, oszacować Ile koncertów wyszło spod twojej łapy jako, jako organizatora, to Będzie Już setka? Więcej niż setka? Chyba nie będzie jeszcze setki Wydaje mi się, że nie, bo ja tego nigdy nie robiłem Aż tak intensywnie jak w tym roku w tym roku, no wiesz, przez, przez to, że robię taki festiwal, to coraz więcej się do mnie zgłasza agencji koncertowych, agentów różnych zespołów. Ja po prostu wybieram te najciekawsze moim zdaniem propozycje. Wtedy tak nie było, wtedy to ja sam zabiegałem o te jakieś zazwyczaj tam malutkie zespoły, zespoły znajomych, i, i, więc myślę, że setki jeszcze nie ma. Mhm. Yy, wiadomo, że przy okazji, przy okazji organizowania koncertów zdarzają się, zdarzają się różne rzeczy. Czy, czy no w Twojej historii jako organizatora też są jakieś takie właśnie anegdoty, które by tu można było przytoczyć? Nie wiem, że zespół pomylił daty koncertów, nie wiem, przyjechał dzień wcześniej, dzień, dzień, dzień, później przyjechał w ogóle bez sprzętu, albo nie wiem, rzucili Ci w rajderze coś takiego, że stwierdziłeś o żeż... i tak dalej. Tak, co do rajdera, to y, dokładnie to się zdarzyło teraz przed Venom Inc., Pisałem o tym u siebie na Facebooku, nie, nie wiem czy widziałeś. Yy, no to, tak, że w trybie yy, ekspresowym się tak, jakiś filmik tak, tak, spiritualnie tak, tak. załatwić. Ja bo to jest bardzo ciekawa anegdotka. Co to znaczy, mi dostałem, patrzę, dostałem, tyle lat już to robię, znaczy no, w amatorsko, teraz coraz bardziej staram się profesjonalnie i znowu mnie coś zaskoczyło i yy, no, dostałem w tym momencie nauczkę, że należy rider czytać wcześniej niż trzy dni przed koncertem. To znaczy zawsze czytam go, ale no przeglądam zazwyczaj bez wgłębiania się w szczegóły, no bo co tam może być takiego wielkiego. No i teraz sobie przed tym venom, on grał w sobotę, ja tam koło środy, czwartku już tak dokładnie, lista zakupy, idę do tego Tesco, patrzę, tequila jakaś tam, yy, nazwa wymieniona tej tekili, no dobra, no, sprawdzam w internecie, dobra, trzy stówy, okej. Okay. No to mówię świat alkoholi, nie? Patrzę świat alkoholi Katowice, wpisuję. Dzwonię, pierwszy, drugi, piąty. Nic nie mają, nie słyszeli albo w ogóle mogą sprowadzić na kiedyś. No i znalazłem y, w sklepie branżowym, jakimś tam alkoholowym, y, w, jak się nazywa ta miejscowość, Reda? Koło trójmiasta to nie, jest, nie? W grędzie, tak. tak. No. Kurierem w trybie ekspresowym. Przyszło doda. mi w piątek wieczorem. No. Bo sobie zażyczył tony dolan. No. A miałeś właśnie, nie wiem, takich gapciów, którzy na przykład, nie wiem, przyjechali bez sprzętu albo z, po z pomyloną datą. Eee, Pomyloną datą nie kojarzę, natomiast y, Lufthansa zgubiła sprzęt disasterowi mm -hmm. w zeszłym roku. No. Y, na szczęście, i to w sumie tak sobie pomyślałem, jest jednak plusem y, ściągania zespołu tymi lepszymi loń, liniami, na szczęście oni mieli jeszcze jed, jeden lot tego samego dnia y, na tej samej trasie i po prostu dowieźli, y, dolecieli, nie dowieźli, tylko jak? jak to nie? A, czyli po prostu, y, Wieczorem ten, przyjechał ten czyli sprzęt. Czyli po prostu sprzęt nie tak. został załadowany na ten samolot. Tak, tak, zespół. ale dzwoniłem, zrobiłem taką zróbę, że kurierem mi to przywieźli na koncert na swój koszt, więc o tyle dobrze. No, potrafili, potrafili się e, znaleźć. No. Teraz tak, e, przejdźmy do e, drugiego z headlinerów e, trzeciej edycji e, Black Silesia. W tym roku będzie to e, wersja open-airowa. E, też zespół, e, który e, w naszym kraju chyba nie grał, tak? Nie, nie, nie, nie grał, nie grał, nie, grał nie, nie grał, właśnie. Nie grał, nie grał. Nie grał e, natomiast też zespół, zespół który też e, tutaj jest uznawany za, za formację kultową, bardzo, bardzo e, szanowaną. Zespół e, Niflheim. Mam coś powiedzieć, Tak, ja nie. Tak, mam... tak no, no. że ktoś coś powiedzieć, nam no. tu sobie wybrałem specjalnie. Yy, o ile Blasfemii jest no, najbardziej kultowym zespołem na, yy, prawdopodobnie na tej edycji festiwalu, to dla mnie osobiście najważniejszym jest Nifelheim, bo o ile Blasfemi się zna, szanuje, po prostu. No, stworzyli yy, poniekąd gatunek, no, zwany war metalem. No, może black metalu jako takiego nie stworzyli, ale ten już war black metal to, to owszem to o ile to jest najbardziej kultowy zespół, to dla mnie najbliższy mojemu sercu jest Nifelheim za sprawą dźwięków po prostu, no, połączenie Black Thresh'u z Iron Maiden, no nie mam pytań i y, dlatego ten utwór wybrałem, że pamiętam dokładnie moment, kiedy ja go usłyszałem, to było, y, to, to jest z ich trzeciej płyty, która wyszła w 2000, w 2000, roku, 2000 roku, w roku, więc dawno temu. letnia będzie, w tym roku. no. no. <laughs> ja usłyszałem ten utwór na jakiejś składance do jakiegoś niemieckiego, dziwnego, podziemnego ja już za młodu kolekcjonowałem, zbierałem, czytałem wszystko co się nawinąło. No, jak każdy, kto przecież siedzi w tej muzyce i wyobraź sobie, że ten utwór był na jakiejś składance pomiędzy jakimiś melodyjnymi, niemieckimi, dziwnymi nie wiadomo czym, no jak go usłyszałem to mnie rozłożył na łopatki, no i tak do dzisiaj mnie trzyma no i dlatego też ten zespół musi zagrać. No to proszę bardzo, to jest kompozycja e, Ritual z e, płyty, która... Nazywa... Black Evil. A, a przepraszam, Black Evil, <śmiech> tak, przepraszam. Ja byłem Ritual, to był Blessing, spojrzałem, <śmiech> spojrzałem linijkę Wyżej e, z płyty Servants of Darkness, to jest krążek właśnie e, sprzed 18 lat. W sierpniu stuknie temu właśnie e, krążkowi równe 18 lat od e, premiery. Black Evil z trójki e, Niflheim, podczas gdy my że, żeśmy sobie tutaj o Nifelheim gawędzili? to em, napisał e, Damian, jeden ze stałych y, słuchaczy, właśnie ze swoimi, ze swoimi tutaj y, refleksjami w stosunku, y, w stosunku do metalmani. I napisał tak, że wczorajsza metalmania była mocarna, Emperor odegrał sztukę genialną i udźwigną status głównego headlinera, choć również Essex udowodnił, y, że w niczym mu nie ustępuje. Natomiast najbardziej rozśpiewanym koncertem, jeżeli chodzi o publikę, był Kat z Romanem Kostrzewskim. Y, y, I roztańczonym y, chyba y, patrząc na Romana. Tak, natomiast jeżeli chodzi też o, o y, core uh, uh kat z Kostrzewskim, ale tutaj też się pojawił taki żarcik kolegi Norberta. Nie, <grym> Nie ma kata bez Hiro <grym> Z na która została zwinięta z restauracji śląskiej na, na zapleczu Połowka. Piękne. Ja już tak zawsze będę krzyczał na ich eee, koncertach. Teraz. Najbardziej rozruszanym koncertem według, według Damiana był Destroyer 666. Pyt Potem teraz następuje ze strony, ze strony nadmiana pytanie, co sądzimy o Napalm Death i Blaze of perdycznym, którzy w pewnym sensie byli saportowani przez yy, Emperora. Jemu się bardzo Napalm podował, bo była, yy, ale w przypadku yy, Napalma była to chyba najbardziej dręca publika, jaką mieli, a już na pewno naj, najbardziej yy, zmęczona. No to... Wiesz, no Damiani, poniekąd sam sobie, sam sobie odpowiedziałeś. No, to był bardzo długi festiwal. Też, że tak powiem, bardzo bogaty pod względem towarzyskim, który, który bardzo to, to życie towarzyskie wpływało na, na, na kondycję i siły, siły witalne uczestników. Bo Metalmania to jest takie miejsce, że nie widzi się z, taki, z, z, z, z, z, z tymi ludźmi czasami właśnie tylko raz w roku, na tej imprezie. Hmm. I, I tutaj jak gdyby z każdym, zamienić, z każdym zamienić słówko, z każdym, z każdym się stuknąć kufalkiem, tak zapytać, co tam było i, i tak dalej. I, i, ta, i, tak to, I tak to leci, prawda? I jeszcze jeszcze trzeba zobaczyć z tymi, którymi się i tak widuje co tydzień na koncert. Tak, dokładnie. No bo Plus to, ci wszyscy właśnie. Tutaj jeszcze tak, jeszcze Damian co pisze, że jeśli chodzi o małą scenę, to tutaj Shodan, Kult Mogił, Wojt Hengel i Reichhammer, potencjalni kandydaci, żeby zagrać w przyszłości na dużej scenie, choć zeszłoroczny występ im na Zarenu udowodnił, że tak naprawdę nie wiadomo, kto na której nie może uh -huh. Uh -huh. wystąpić. E, I co tutaj jeszcze? Mam również postulat, aby w przyszłym roku zagościli Dayside, Trypticon, Demolition Hammer. Demolition Hammer y, zawiesili działalność. E, Nile, Sai, e, King Diamond też mogły przyjechać, a jakby wziął ze sobą chłopaków z, z Mercy Fate, to też bym się nie obraził. No, myślę, że realne. To no, tak. tak no to załatwione masz, mnie. <śmiech> Jest King Diamond a Metal Manii na 25. edycji. <śmiech> Powiedzieliśmy to publicznie po <śmiech> Trudno. Trudno, no. E, Susem, nie masz teraz <grym> odwrotu. <grym> no. Ogłosiliśmy Ci pierwszego headliner'a <grym> na metal, no. <grym> jak, jak będziesz podskakiwał, to jeszcze running do dorzucimy. No. No i... e, może jeszcze Amorphis, zasadem mogło być jeszcze nekrofobii. Ja, ja no, bym tego hellhamera w końcu reaktywował. No, no. No, no. no właśnie. No. No może Fenritz by też w końcu też ruszył tu eks. No właśnie, bo, bo były, były już takie no. precedensy, więc trzeba mu tą, tą torbę pocztową zabrać. No. No, albo wysłać. Każdym... No, by... Rozmawiałem słuchaj ostatnio y, z, z jakimś znajomym Fenrica i on mówi, że on naprawdę o, o, o tym się słyszy, nie? Że, że on sobie chodzi, tam roznosi te listy. I to autentycznie od jego znajomego słyszałem, że on to po prostu robi przez całe życie. No. Chodzi z torbą, sławki na uszach tyle. Lubi, lubi. Zastanawiałem się na ile to są takie y, opinie, tylko znaczy jakieś zasłyszane, a to jest w procentach prawda. Dobra, e, wracamy wracamy teraz, wracamy teraz do, do twojej działalności e, ten rok bardzo bardzo bogato, w ubiegłym roku tak Black Silesia i Manila row, tak, to były te takie tak, najważniejsze, najważniejsze. najważniejsze. E, jak zaczął się ten rok? Ten rok się zaczął y, z Silesian Grindfestem, Grand, który sobie też wymyśliłem, bo ja sobie lubię, lubię wymyślać różne rzeczy. Ja, y, ja jestem z natury dosyć niepokorny i y, po prostu branie zespołów z trasy i wałkowanie tego, co akurat przelatuje przez Polskę, to mi nie wystarcza, więc ja sobie lubię wymyślać mhm. y, y, i tworzyć nowe pomysły. No i sobie wymyśliłem coś takiego. To jest kontynuacją kontynuacją zaproszenia spazm już dwukrotnie do Polski w 2013 i w 2016 roku, w tym roku zaprosiłem po raz trzeci, ubrałem to w taki mini festiwal klubowy, który całkiem rzeczywiście wypalił i planuję to kontynuować i to było już 6 stycznia, czyli zupełnie coś innego od tego właściwie, co robię w głównej mierze, no bo grindami się raczej nie zajmuję ale myślę, że jako mała odskocznia było, to ciekawe wydarzenie. No i teraz yy, cała masa innych koncertów. Yy, aha, było jeszcze Impiety w lutym. To też Last Minute, tak naprawdę to był Last, min, last Minute Mini Tour. O, tak by to można nazwać, a to dlatego, że Szejtan, czyli głównodowodzący Impajety, napisał do mnie na przełomie grudnia i stycznia, żebym nie zrobił mu kilku koncertów w Polsce już w lutym, więc yy, bardzo... Dużo czasu na... ci nie dał no. na zastanowienie. Yy, do Herca przylatywali nagrywać płytę, którą już tam nagrali, no i wpadł na pomysł, że, żeby mu zrobić co koncert. Tak by, co tak powiem, w studiu siedział w stołek, pierdział, jak mu parę no lat no zagrał. Więc przylecieli kilka dni wcześniej, no i rzeczywiście były te trzy koncerty. Yy... No i teraz, teraz się zacznie tak naprawdę Bo y, ten teraz był ten Venom jeszcze y, Jutro pojutrze zupełnie znowu coś innego To znowu w ramach zaspokojenia Mojej tendencji do, do y, Urozmaicania sobie I życia Coś i... zupełnie Tak. Ale tak, powiedz tak. kilka słów o, o, o, o tych, tych dwóch imprezach Dance with the Dead, czyli synthpop czyli to samo no, najłatwiej jest to wytłumaczyć w taki sposób i tak to też tłumaczę yy, niewtajemniczonym, to jest yy, oni grają to samo co Perturbator, czyli najbardziej znany przedstawiciel tego gatunku dwa koncerty jutro w progresji pojutrze w wrocławskim yy, Firleju, ten jutrzejszy już jest nie wiem czy nie wyprzedany nawet, bo teraz jak tu jechałem to nie miałem czasu sprawdzić ile biletów zostało, nie wiem czy są jeszcze bilety nie wiem to się okaże później, jak się zaloguję tam i, i, i sprawdzę. W każdym razie na pewno jeszcze na Wrocławski koncert są bilety no tyle, no co mogę powiedzieć, syn -pop, czyli retro -pop, no yy, muzyka elektroniczna, chociaż z gitarami akurat, no oni na żywo występują. Czyli to nie jest, nie jest to dwóch gości, którzy na przykład są z, z laptopikiem i klawiszem, tylko że po prostu... Są, ale do tego właśnie, jeszcze gitary. Czyli jest to, nie jest to live act, jak, jak to bywa w, w przypadku yy, właśnie sceny, sceny głównie dj że, o, że, że jest, jest, jest, jest adapter, tak, jest, jest mhm. mikser, jakieś tam bajery, tu są jeszcze na tym, tu są jeszcze y, żywe, żywe instrumenty podczas, y, podczas, podczas tych imprez. Tak. Y, także y, ci, którym nie, nie obsłając o perturbator, to myślę, że mogą wziąć pod uwagę y, dzisiejszy wieczór i w Warszawie i wtorkowy, wtorkowy wieczór y, we Wrocławiu. Tak, bo to jest dokładnie to, co perturbator. Jeden z też z, z tego co wiem, nie, nie bardzo się znam na tej scenie, prawdę mówiąc, ale z tego co wiem, to jest jeden z czołowych też przedstawicieli tej sceny Synthwave, Synth Pop, Retropop, to ma wiele nas z tego, co mm -hmm. kojarzy. Okej, okay. mamy tu przygotowane teraz kolejny, kolejny, kolejne nagrania Nifelheim, tym razem w, w, w pareczce. Czy to też są utwory, które, że tak powiem, zostały, zostały wybrane przez Ciebie świadomie? Oczywiście. Storm of the Ripper jest stosunkowo nowym utworem, natomiast jest taka charakterystyczna melodia, że stwierdziłem, że musi tutaj y, zabrzmieć. Natomiast Sodomizer z pierwszej, moim zdaniem najlepszej, znaczy, czy najlepszej mojej ulubionej na pewno płyty, jako już klasyka. No to Storm of the Reapers ostatni jak na razie, chyba tak, bo to jest 2007 uh -huh, roku uh -huh, ostatni uh -huh. studyjny materiał Envoy of uh -huh. Lucifer. Y, płyta wydana przez Regain Records 11 lat y, temu, a później Sodomizer y, z jedynki. OOF Słuchajcie, rzeźni na antenie Antyradia. W rzeźni gościmy Michała z Black Silesia Productions i rozmawiamy sobie o e, imprezach e, tutaj, w których Michał macza paluchy jako e, organizator. I to, o czym powiemy za moment, będzie takim fajnym pomostem e, po między Nifelheim, którzy słychać, że e, kochają e, Maiden i to będzie jak gdyby przejście do następnego trzeciego headlinera e, trzeciego headlinera Black Silesia Open Air w formacji e, Satan, która jest jedną e, właśnie też z tych takich sztandarowych e, zespołów New Wave of British e, Heavy Metal, ale tak chłopaki e, z Nifelheim o małe włosy, o zawał nie przyprawili, tak? Tak. O czym się dowiedziałam później, rozmawiając z nimi niedawno na koncercie, bo wybrałem się na jeden z ich koncertów, żeby, no, jakieś tam zdjęcia sobie porobić, jakiś filmik promocyjny. Bardzo mi się spodobał filmik promocyjny z festiwalu z zeszłego roku. Z zeszłego chyba Magic Festival. Nie wiem, czy widziałeś. Jest na YouTube, można zobaczyć. No, rewelacja. Najlepsza zapowiedź koncertu, jaką widziałem. Stwierdziłem, że chcę mieć coś podobnego, więc się wybrałem na ich koncert. Aż takie dobre to nie będzie, ale kiedyś tam coś się pojawi, co... co co z, powstanie na, na bazie tego, co tam na szybko nakręcili. No w każdym razie y, opowiedzieli mi historię tego, jak już potwierdzili występ na moim festiwalu i dosłownie, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie po, po tym potwierdzeniu, jak już wszystko było dogadane, czyli me, ostatecznie maile wymienione, deal, deal, okej, okay, y, ogłoszona została trasa Iron Maiden i pojawił się koncert w tym samym dniu, w którym oni y, grają u mnie na festiwalu, a jeżeli ktoś y, no, nie, nie bardzo jest w temacie, yy, to yy bracia, bo to są bracia bliźniacy, no wiosem mm -hmm. mówiąc, też też właśnie sobie uświadomiłem, że to może nie jest dla wszystkich oczywiste. Oni są maniakami Iron Maiden, już nie wspominając o tym, że kolekcjonują wszystko absolutnie, co ma związek z Iron Maiden, to jeżdżą też na wszystkie ich koncerty. Jeżeli ktoś kojarzy, jak wyglądają bracia z Nifelheim i bywał na koncertach Iron Maiden, to można było zauważyć, że zawsze gdzieś oni się tam kręcą, a przynajmniej może nie zawsze we dwójkę, natomiast Helba Chera to ja widziałem, ilekroć byłem na Iron Maiden, rzeczywiście. Oni jeżdżą po prostu na wszystkie koncerty Iron Maiden. No i po ogłoszeniu występu na moim festiwalu, okazuje się, że Iron Maiden gra w tym samym dniu gdzieś w Niemczech, chyba w Monachium. Yy, mówili mi, że no, mieli bardzo duży dylemat, bardzo długo o tym dysk dyskutowali i w normalnej sytuacji, gdyby ten koncert miał miejsce, gdziekolwiek indziej by go po prostu odwołali, <knie> zaproponowaliby ewentualnie zagranie go w innym terminie, na przykład po skończeniu trasy Iron Maiden. E, natomiast stwierdzili, że mają e, przeczucie, że e, w Polsce czuć tego ducha lat 80. Ducha oni, heavy metalu. Tak. Oni się doskonale orientują w tej muzyce, takie zespoły jak chociażby Turbo Cut, który wszystkim znany, ale to już nie mówię tylko o tym. Oni się w podziemiu nawet polskim lat 80. orientują, bo e, to, trochę sobie z nimi o tym porozmawiałem stwierdzić, że mają to przeczucie, że tutaj czuć tego ducha tamtych czasów tej muzyki i że poświęcą się i nie pojadą na jeden koncert Iron Maiden no jest to prawdopodobnie bardzo duże poświęcenie z ich strony tym bardziej jak, ze, jak można zerknąć na ich rozpiskę koncertową to rzeczywiście oni nie grają innych koncertów w tamtym okresie, oni grają teraz i później, czyli podejrzewam przed i po Iron Maiden Także no, y, poczułem się zaszczycony w imieniu no, w, wszystkich polskich fanów i mam nadzieję, że też ich nie zawiedziemy. Ale no, nie, nie wydaje mi się, żebyśmy mieli ich zawieść. Myślę, że będzie się działo. No więc właśnie, wszyscy miłośnicy y, Maidenów, tutaj wyzwanie y, dla was. Skoro Nifelheim rezygnuje, rezygnuje, rezygnuje no. z odwołania koncertu, znaczy, nie odwołuje koncertu ze względu Iron Maiden, to znaczy, że wy nie musicie się po no. prostu pojąć, po, bo jesteście tu po prostu winni. <śmiech> I to po dłuższych dyskusjach, <śmiech> po dłuższych narodach tak naprawdę. Yy, to ciekawe też... Mm... No właśnie, bo też, że to ich, jak gdyby, można powiedzieć wręcz bałwochwal, czy uwielbienie tak, do Iron tak, Maiden tak. Ma, też, ma też swój ślad w tak zwanym rajderzy, który no, oczywiście, to jest chyba oczywiste. Piją piwo tylko y, trooper. Y, niczego innego chyba nie przełkną. Ja nie wiem, czy oni wodę mineralną w ogóle tkną, czy też mam im zamówić jakąś specjalną. W każdym razie, oczywiście, y, do ich dyspozycji tylko piwo y, trooper. Y, na backstage'u mają być y, też, znaczy... Y, jest tam taki, wiadomo, o rajderze nie powinienem dyskutować tutaj w radiu, natomiast myślę, że nie będzie tutaj żadnym y, niczym karygodnym, jeżeli wspomnę o tym, że mają w rajderze y, coś takiego jak Iron Maiden Gifts. Pytałem się menadżera, co to jest to Iron Maiden Gifts, czy ja mam, nie wiem, kupić kubki im jakieś ten. On, y, y, on mi wytłumaczył, że nie pierdoły właśnie, które można wszędzie dostać, y, tylko żeby to było coś y, specjalnego, żeby ich wprowadzić w dobry nastrój przed koncertem. Po rozmowie z nimi właśnie ostatnio, jak się z nimi widziałem, to yy, właściwie... Yy. Teraz już nie pamiętam, czy to rozmawiałem z którymś z braci, czy z, z ich, yy, W każdym razie no, rozmawialiśmy w tym samym ich tam towarzystwie i ustaliliśmy wspólnie, że to nie tyle chodzi właśnie o jakieś tandetne y, rzeczy związane z Iron Maiden, co yy, na przykład mogłoby to być coś związanego ze sceną polską lat 80. zamiast tego. Więc no generalnie... No, Masz pole do popisu. Trochę tro tro tro śmiesz tro śmieszne, ale no, przynajmniej widać, że robią to z pasją, a nie, nie, nie przyjeżdżają, żeby się tylko nachlać 5 litrów wody i... No, piwo Iron Maiden, Iron Maiden Gift. No myślę, że nie wiem, wypadałoby im wyplakatować ten, yy, yy, może garderobę. Z plakatami yy, z razem stary. Chociaż ja mam, o, o, o właśnie, i to będzie świetne miejsce właśnie do małego apelu, który mam. Yy, pewnie y, część yy, fanów Niflheim, znaczy, no, fani w Nifelheim, to podejrzewam, że w większości widzieli filmik na YouTubie, yy, jak oni palą yy, płytę winylową. Widziałeś może? Nie. Striper. Jest taki, kojarzysz zespół Striper? A, no, oni pa... Chrześcijański Chrze Chrze Chrze Chrze Chrze Chrze Chrze Chrze Tak, tak. Palą tą płytę i tam jakiś y kolega sika na nią. No więc ja wymyśliłem, żeby takich ugościć. I mój apel jest taki, jakby ktoś miał na zbyciu jakieś płyty Striper albo gdzieś by przypadkiem natknął się w komisję na jaką... I, Ja sam planuję tak zrobić, natomiast się jeszcze nie natknąłem. Po taniości na płytę Striper przynieść i damy im to do spalenia. I osiągania. Tak, myślę, że to to ich w w dobry humor. Okej, okay, no, ale... przechodzimy, przechodzimy teraz do, do kolejnego wykonawcy, zespół, zespół Seitan, o którym możemy powiedzieć, tak cytując nieco wypowiedź, i ja oczywiście, że lubię, nieco wypowiedź na temat zespołu Turbo ze and rock'n'rolla. Zespół Seitan to to smutna historia. Nagrał kilka płyt zmieniających na nazw. Zaczęła się ich historia w roku 79. Do 1984 do wydania e, chyba najważniejszej w dyskografii płyty Corn uh -huh. Act e, działali pod nazwą Sejtan. Później coś im się tam e, po, w składzie poprzestawiało i e, zmienili nazwę na Blind Fury. Ale po, e, po roku wrócili do starej nazwy, by w roku 1988 <śmiech> Zmienić tę nazwę na paraja. Pograli przez rok, zniszczyli na lat 8. Wrócili w 97 roku na rok Jako B B pariah W 2004 roku na moment Jako, jako Seitan, no i z tego wynika, że Na dobre w 2011 Jako Seitan, bo od tego, czasu, od tego czasu Pojawiły się dwa albumy Life Sentence w 2013 roku Płyta koncertowa z trasy Po Stanach Zjednoczonych oraz Trzy lata temu płyta Atom by Atom. Tak, w, można powiedzieć w telegraficznym, w telegraficznym skrócie Przedstawia się, przedstawia się właśnie historia tutaj zespołu Seitan i historia tutaj i chronologia ich zmian yy, nazwy. Dlaczego akurat się zdecydowałeś, zdecydowałeś na ich? Wiesz co, no yy, z tego samego powodu. Yy, to znaczy mówiłem wcześniej o tym, że chc, w moim. Zamnia jeszcze w Polsce, to właśnie, jest, tak. właśnie. A no są jednym z, jednym z tych zespołów yy, ważniejszych, tak jak. No, Angel Witch, to akurat mnie wyprzedzili kol koledzy z Łodzi. Nie udało się. Więc yy, udało się przy okazji Saitana, no. czyli kolejny z tych zespołów, który yy, dobrze by było, żeby w końcu zawitał. No i zawita, no i tyle. No. Współtworzyli ten gatunek. Tak jak mówiłeś, startowali w którym 79 99, tak. tą pierwszą najważniejszą płytę. Te wszystkie przejścia, to ja nawet nie wiem, prawdę mówiąc, yy, po co zmieniali. Gdzieś wyczytałem, że to chyba nawet na metalarchi pisze, że y, zmieniali nazwę, zmienili nazwę na Blind Fury, żeby nie być kojarzonym z, z, z, z ekstremalną muzyką. No bo rzeczywiście w sumie taka nazwa w tamtych latach mogła nasuwać skojarzenia y, bardziej ekstremalne niż widocznie oni chcieliby. By to było. Klasyczny zespół, w której współtworzył ten gatunek. No i tyle musiał w końcu tu zawitać. No to za momencik sobie właśnie zagramy, zagramy sobie e, Seitan, To będzie utwór właśnie e, e, utwór e, Trial of Fire, utwór, który znalazł się znalazł się na e, drugiej demówce, Into the Fires z roku 1982 e, drugiego, i potem został ten utwór e, powtórzony właśnie na krążku, który, e, na krążku, który nosi tytuł Code in the Act i to jest ta właśnie, e, ta płyta została wydana w 93, 83, nie 90, 83, roku, została wydana wówczas i wówczas hmm, przez nastawiającą pierwsze, pierwsze kroki wytwórnie Roadrunner Records pojawiła się w, w tym 83 roku w wersji winylowej, Wersja kompaktowa, kiedy się pojawiła. Wersja kompaktowa pojawiła się um, rok później w Japonii i um, potem wytwórnia um, Nit Metal. Dopiero w 1997 roku pojawia się, um, pojawiła się tam wersja um, kompaktowa, a w 2008 roku pojawia się tutaj nasza polska um, reedycja zremasterowana i tutaj um, wytwórnia Metal Mind Productions właśnie była odpowiedzialna za jedynkę, za reedycję jedynki Seitan w formacie w formacie CD. A u nas minęła przed momentem godzina druga, no i ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania właśnie rozpoczniemy sobie z zespołem Seitan ze wspomnianego albumu z roku 1983. To Satan spłyty uh sputy Caught in the Act, a my za kilka minut cofniemy się, cofniemy się jeden kroczek też w historii, w historii tejże formacji, bo mamy też nagranie z DEMA z roku 1982 roku. Na samym początku naszej rozmowy jeszcze właściwie taki, takim wprowadzeniem, jak mówiliśmy sobie o, o, o Metalwanii, stwierdziłeś, powiedziałeś, że przyznaje się, że spędziłeś się bardzo raczej mhm. towarzysko niż muzycznie. Tak. No ale przy okazji właśnie tego tego Wszystkiego spędzania sp Spędzania tej metalmanii. No Okazało się, że jest tu kilka punktów zbieżnych z, z twoim festiwalem, który odbędzie się w czerwcu Myślę, że trudno, żeby nie było Na dwóch y, imprezach na, której, y, na których gra y, Ileś tam zespołów bo jak wiadomo, no mnóstwo muzyków gra w więcej niż jednym zespole. zespole i wszędzie się przewijają ci sami ludzie. No, na przykład y, idąc sobie korytarzem metal spotkowym, metalmaniowym, y, wczoraj y, spotkałem Tormentora, czyli perkusistę Asphyx który też gra w Disaster, czyli z którym... Y, y, y, y, Disaster, który zapraszałem w zeszłym roku e, więc z którym miałem dotychczas bardziej powiedzmy biznesowy układ, Zamodowy, bo, tak. Tak, bo jak e, rozmawialiśmy w zeszłym roku na festiwalu, gdzie e, nie mogłem sobie beztrosko piwkować tylko raczej pilnować tego wszystk, e, wszystkiego, żeby wszystko przebiegało zgodnie z planem, więc wtedy wiadomo bardziej biznesowo tutaj się rozliczamy, pieniądze tego, czy wszystko gra, no a wczoraj ja wesoły, mówię mu, że dzisiaj jestem wesoły, bo dzisiaj nie, nie, nie muszę e, niczego ogarniać, on mi mówi, że on też jest... na. On mówi, nie, to było przeto, ale mówi on, on też, on też dzisiaj jest wesoły On Myślę, że zawsze jest wesoły po prostu Zresztą t, wiem, jakie ilości potrafili wypić w Gliwicach wtedy, więc no eee, Więc tutaj na przykład Tormentora na korytarzu e, spotkałem e, Wczoraj był też e, gitarzysta Nifelheim, grał z Destroyerem e, Akurat z nim się nie, nie miałem okazji spotkać, natomiast był tam wczoraj Było też dwu dwóch gości z Sejtana którzy grali w, w tej kapeli, której nie znam w ogóle. Skyclad się mm -hmm. nazywa, tak? no, no nie moje klimaty, więc yy, także wszędzie po prostu ci sami ludzie. No, był też wczoraj gość, ani my. A Anima też gra u mnie. Nie no to, to żart. No. E, w każdym razie to, to, to prawda, że, że wszędzie się po prostu widuje te same mordy, przewijają się ci sami ludzie w różnych konfiguracjach, bo grając w różnych zespołach. No tak, są na przykład bardzo deficytowym, bardzo deficytowym yy, yy. Bardzo deficytową pozycją jest na przykład perkusja, tak? Bo na przykład są, są, są, są tacy perkusiści tutaj z naszej sceny, którzy no, grają, grają od 7 do 14 zespołów, tak? tak, tak, tak, raz tak, raz tak. na tego, tak. To sobie żartujemy, ale rzeczywiście jest tak, że są, są koledzy, którzy obsługują kilka zespołów. Jak to jest możliwe? No, jest to o tyle możliwe, że nie wszystkie zespoły aktywnie koncertują, tak? Niektóre, mhm. niektóre, niektóre z tych formacji grają sobie od wielkiego dzwonu, tak? Albo Jadą na trasę raz do roku Czy też po prostu dwa razy, mhm. dwa razy do roku Więc takie, takie obsługiwanie Kilku, kilku zespołów, kilku zespołów jest, jakoś, jest jakoś tam możliwe Tylko po prostu trzeba, że tak powiem, trzeba To robić <grych> z terminarzem w ręku tak? Tak, tak. Żeby nie powstały żadne, żadne Kolizje tutaj Terminologiczne A Tormentor jest teraz jak dla mnie mistrzem świata No patrz w trzech jakich kapelach nie? Asfix. Yy, disaster, no i Sodom. Teraz został do a po nie składu skaptowany. I jeszcze przecież on w Metal Lucifer. Znaczy, o, ostatnio Metal Lucifer grywa tym yy, japońskim yy, składem, czyli tym yy, Sabatowym właściwie. Natomiast, no ja nie wiem nawet, czy on jest tam dalej w składzie? Taki joint venture zrobili, tak? Sabat Lucifer. Co, co, co? <laughs> joint venture składowy zrobili, tak? Na, tu, tutaj gramy w takim składzie, a tutaj gramy w takim składzie. Tak, tak, tak, tak, tak. Bo nie wiem, czy wiesz, że Metal Lucifer ma dwa składy. Yy, on z, od zawsze taki... Yy, istniał właśnie, że mamy ten japoński tak, i europejski. Tak. Przy czym ostatni i generalnie z tego co kojarzę, no bo ja też pierwszy raz na koncercie Metal Lucifer byłem jedyny chyba yy, w zeszłym roku. Czy do dwa lata temu w Berlinie, no mniejsza o to. Ale z tego, co kojarzę z, z kiedyś, to było tak, że jak y, grał Metal Lucifer w Europie, to grał z europejskim składem. Natomiast ostatnio zagrał z, z japońskim. I więc, no nie wiem, może... w każdym, No, wracając. I jeszcze Tormentor jest perkusistą Metal Lucifer no, e, w europejskim składzie. Także no, co za gość, nie? Cztery miesięcy w ma no. I to jakie kapele, nie? To nie jakieś, wiesz, malutkie coś. Dokładnie, a, a, so, a Sodom, sodom przecież do trasy tak. grywa. Tak, no, także, no, no. także jest tutaj jest tutaj nie lada, nie lada wezwanie przed nim. Dobra, to robimy ten krok w tył, tak, w historii, w historii Satan. To uh -huh. będzie demówka z roku poprzedzającego, poprzedzającego płytę. Demówka nazywa się Into the Fire i z tej, na tej, pojawiła się w listopadzie roku 1982 i na tej demówce znalazła się kompozycja No Turning Back i ona tutaj w tejże wersji demówkowej jest o, odrobinę dłuższa niż później ta wersja, która, która znalazła się, znalazła się na płycie Cortin de Act. No i tutaj w taki w charakterze właśnie ciekawostki yy, ta wersja demówkowa przed nami. Bez odwrotu. No, turning back, Satan z demówki uh, into the fire. Uh, wspomnieliśmy, że no, życie organizatora koncertów nie jest, nie jest usłane e, różami, bo e, tak, są różne zachcianki e, rajderowe, tak? Czasami e, zgubi się, zgubi się, e, zgubi się e, sprzęt, nie z winy zespołu, tak? Bo uh -huh. linia lotnicza na przykład uh -huh. nie, nie zapakuje i tak dalej. No albo na albo, przykład zdarzyło się coś takiego, że no dostałeś tak absurdalną e, propozycję z sufitu, jeżeli chodzi na przykład o o wymagania finansowe, że stwierdziłeś panowie. No. Oczywiście, oczywiście. No nie, nie będę wskazywał, ale bo nie wypada. Ale są tacy, że... Należy się tylko uśmiechnąć, podziękować. Mm -hmm. e, tutaj też mówiliśmy e, w, w, kontekście, w kontekście jak gdyby e, tutaj Tormentora, że jest muzykiem, który, który, który e, no obsługuje tyle zespołów. No naturalne jest też, że, że zespoły, e, zespoły zmieniają składem. I o ile mm -hmm. w przypadku z mm -hmm. formacji, formacji europejskich no, mm -hmm. jest, jest to właściwie, no, to nie jest żaden problem. Tak? Jest wspólny obszar unijny, jeździmy sobie na jednym tak. dokumencie tożsamości. E, no, może to być drobny problem. Czy jeżeli, jeżeli ściągasz taki e, zespół e, drogą lotniczą, nie, nie, nie po prostu nie, nie, natomiast nie, nie jadą oni sobie nie wiem e, vanem czy, czy i tak dalej No bo wtedy wiadomo e, to się wiąże, to się wiąże, e, to się wiąże z, z różnymi tam e, różnymi tam komplikacjami e, formalnymi. No ale chyba naj, najgorszym koszmarem e, by było, jeżeli na przykład ściągasz zespół, o tutaj Powiedzmy Blasfemii, tak? No Blasfemii, choć tak? prosty przykład. tak? Prosty przykład i to I nagle ci chłopaki piszą, ej słuchaj, bo ten, bo zmieniliśmy bębniarza, albo słuchaj, wokalista odszedł. I ty, ty jesteś w, w ciemnej, głębokiej. Y tak? To sobie wyobraź, że dokładnie to mi napisali y parę dni temu, że zmieniają bębniarza, to taka ciekawostka. Na automat perkusyjny. Tak. Y Gościnnie z Krajstagony będzie... Automat, tak, tak, tak, tak, tak. tak, tak. <ślech> że, że, że, wieści, szybko się roznaczą. <ślech> Dokładnie taka sytuacja zdarzyła się parę dni temu, natomiast dla mnie to nie było zaskoczeniem, bo ja jeszcze nie kupiłem biletu lotniczego dla dotychczasowego perkusisty, czyli Vaza, czyli perkusisty Black Witchery, bo dostawałem już taki, taki sygnał wcześniej, przed kupnem ich właśnie tych biletów lotniczych, że będzie się zmieniał perkusista. No i wczoraj mi, znaczy kilka dni temu napisali mi już bardziej dokładnie kto, kiedy, skąd i tak dalej, Natomiast wyobraź sobie teraz taką sytuację, że ja ten bilet kupiłem, mhm. no bilety z Kanady, no nie są takie tanie. Yy, no tu właśnie wkraczamy na obszar yy, tych rzeczy, przez które ja później nie śpię po nocach i które są powodem tego, dlaczego te wszystkie zespoły nie grały wcześniej w Polsce. No bo nie oszukujmy się, dlatego blasfemii nie grało nigdy w Polsce, bo jest z zespołem za drogim. Jest zespołem wysokiego ryzyka finansowego po prostu. Tak. Ja to ryzyko podjąłem jako pierwszy i... No i ale później no nie śpię po nocach, a przed festiwalem to już w ogóle. No bo, per, dobra, wymienili perkusistę, dali mi znać, to już jest najbolsz, naj, najlepszy możliwy scenariusz. Ja jeszcze tego biletu wazowi nie kupiłem, więc mm -hmm. y, po prostu kupię komuś innemu. Y, natomiast wyobraź sobie, że ja się o tym dowiaduję teraz, y, prze, przed samym festiwalem. Dobra, jeszcze mogę kupić ten bilet, dobra Kolejne ileś tam tysięcy yy, w, w, Do wydania Dobra, ale teraz sobie wyobraź, że dwa dni Przed festiwalem, nie wiem, któryś złamie Palec, cokolwiek Albo się okaże, że mu nie wbiją misia do paszportu Tak mm -hmm. No i co? co? Co ja mam zrobić? Kogo ja ściągnę w trybie awaryjnym? Już nie mówiąc o tym, że ludzie już... Spalą grunt rycerski. Nie chcę zaglądać nawet na tego Facebooka, po prostu nie chcę wiedzieć... Nie wiem, no... Co, co, oddać mam ludziom pieniądze, y, z czego już y, większość tych pieniędzy jest wydana m.in. właśnie na samoloty, na postawienie sceny i tak dalej, i tak dalej. No y, właśnie dlatego raczej y, nie zajmuję się tym... Y, co drugi fan metalu, tylko jak widać no... I... Prawdziwi wariaci. No, myślę, że to trzeba mieć y, rzeczywiście coś, y, chyba upośledzony ten y, obszar mózgu, który za ryzyko odpowiada, prawda? No, no, no to tak, bo to chodzi o ryzyko, nie? To, to po prostu trzeba się odważyć i... Rzucić i, na głęboką wodę, tak? No, albo się albo, no. albo, albo, albo, albo, zatonisz, albo wypłyniesz na tak, powierzchnię, tak? Tak, i tak, i tak, tak, tak. Tak się, tak, tak się właśnie, moi drodzy, tak się właśnie sprawy mają. No tutaj akurat mówię. Michał na tyle ma jaja, że zaryzykował, a to jest, a teraz jest piłka po waszej stronie. E, jeżeli jeżeli wy stawicie się na festiwalu, tak, w odpowiedniej ilości, no to... No to ten skok Michałowi, to ryzyko Michałowiś się uda, tak? Będą, będą kolejne koncerty. Natomiast jeżeli się wypniecie dupą e, i wybierzecie sobie leżenie e, na plaży, tak? E, no to sorry, batory, no, ale potem możecie, że tak powiem, sobie w brodę pluć, że e, takie kapele jak, jak, jak Sejtan, takie kapele jak Nifelheim, czy takie kapele jak Blasemi do Polski po prostu no, nie przyjadą więcej albo w ogóle nie, nie przyjadą, no jeżeli czy jeżeli tutaj, no, tutaj już, że tak powiem... Pukać. <śmiech> w niemalowane, tak? tak. To na razie, wiadomo, ten, ten pierwszy, pierwszy wybój, pierwszy zakręt, pierwszy zakręt jest za nami. W, w miarę wcześniej zostałeś, zostałeś uprzedzony. <śmiech> Powiedz mi, <śmiech> czy... Y, tutaj wspomnieliśmy o, o headlinerach, czyli, czyli Blasfemii, Falheim i y, y, y Seitan. Czy ty już... Y, y, Cały skład masz, masz dopięty i ogłoszony, czy będziesz jeszcze o, o, tutaj, jeszcze jakichś jakiś wykonawców, wykonawców trzymasz, trzymasz za pazuchą. Dopięty raczej tak, ogłoszony jeszcze nie yy, Wziąłem sobie tyle tych koncertów na głowę w tym roku No chociażby właśnie jutro, pojutrze Teraz te dwa koncerty, teraz Weną w poprzedni weekend Że y, czasu mi Po prostu mi fizycznie czasu nie starcza no, Siedzę do którejś godziny godzin do... Właśnie, no tyle mniej więcej y, y, przy tym pracuję i dlatego jeszcze nie są wszystkie ogłoszone zespoły, natomiast no, będzie ich ja się waham właśnie, czy 20 czy, czy 19, 20 to jeszcze mam taki lekki margines staram się to opchać, 20 ładnie wygląda mhm. więc taki jest plan czyli po 10 zespołów na dzień, tak? Eee, no m, albo m, 9 i 11 bo w piątek jednak zaczniemy trochę później żeby m, ludzie dojechali Także jeszcze. jeszcze, Natomiast trochę mi się smutno robi, jak ludzie y, oczekują ode mnie strzałów na miarę właśnie i bo często tak ludzie się dopytują, dobra, to teraz ogłoszenie, co będzie? No a to, to już tak nie będzie, no to chyba. Wydaje mi się, że, że te trzy zespoły już jakby, no... To są te zespoły, moi drodzy, to są te zespoły, które miały, że ma, ma, miały sprawić, że przyjeżdżacie do, do Grodu Rycerskiego. Teraz coś tam powoli, tak jak widać, dodaje, nie? No wydaje mi się, że takie rzeczy, jak na przykład anima dawno, ta niedawno ogłoszona, no to są dosyć ciekawe propozycje, natomiast to już nie będą giganci. Tak, no nie oszukujmy się. Dane główne są ogłoszone. Teraz będą przystawki tak, tak, i desery tak, tak. ogłaszane. I przekąski, o. Tak. I... Tak kulinarnie, kul kulinarnie odnosząc. Tak. I jedną z takich przekąsek, yy, aczkolwiek dosyć, myślę, już z tych smac smaczniejszych przekąsek, już skoro yy, o sejtanie rozmawialiśmy, no to yy, King Diamond, którego... Yy, Ogłosiliśmy jako headlinera przyszło przyszłorocznej metalmanii, Także Ale tutaj nie, tutaj tutaj mamy co? czy znaczy co, Kinga Daimonda gramy? No dobra, dobra No to możemy Dobra, no. dobra. Bo, bo, bo moi drodzy, bo wyszła taka historia Bo właśnie bo my, z tym, że, że ogłaszamy Daimonda tym headline, Ogłosiliśmy Daimonda, myśmy tego nie skonsultowali w ogóle robimy lewą <coughs> partyzantkę Ale co żeśmy jeszcze zrobili po, po chamsku Bo wiecie, że King Diamond siedzi w studiu żeśmy się władowali po chamsku do studia i zapierdziliśmy ze studia po prostu surową wersję jednego z nowych numerów Kinga Diamond. Proszę bardzo, absolutna piracka radiowa premiera. King Diamond, nowa piosenka z roku 2018. To będzie na Nowej Płycie Króla. Jesteśmy świnie i hałem, włamaliśmy się królowi do studia i e, zafizdziliśmy mu nowy kawałek z nowej płyty, na którą właśnie e, pracuje. To jest wersja jeszcze, taka, e, wersja jeszcze taka surowa i to w charakterze tak było e, dygresji, e, e, jeżeli, chodzi tutaj, e, jeżeli chodzi tutaj o e, skład, e, bo, teraz, e, bo teraz właśnie... E, w, ciągnąc wątek przekąski, tak, to co czyli to co już jest w menu, ale być może jeszcze nie do wszystkich dotarło, że, że wystąpią na trzeciej edycji Black Silesia Open Air która się odbędzie w Grodzie Rycerskim w Beczynie, to będzie pierwszy weekend pierwszy znaczy drugi weekend, przepraszam, bo pierwszy weekend to jest drugi, trzeci, a to jest to jest dziewiąty, no. dziewiąty nie, ósmy, dziewiąty, ósmy, dziewiąty no, a tak, tak naprawdę zahaczy też o dziesiątej o niedzielę Prawda, ta impreza, bo no. o północy równo się nie skończy, więc można powiedzieć, że na to nawet trzy, yy, tak. trzy Dobra, to yy, o, czym, o kim no. możemy powiedzieć, że ten, że, że oprócz headlinerów, których już znamy, których żeśmy też tutaj muzycznie, muzycznie na antenie yy, przedstawili, kto jeszcze wystąpi? No Jak już tak sobie heavy metalem cały czas yy, idziemy, to taki niemiecki zespół, kojarzony pewnie przez już niektórych, Attic się nazywa, coraz popularniejszy... Yy... Dość świeży projekt zespół. Tak, tak, no dwie płyty, dwie płyty. Dwie płyty po 2010 roku grałem, ale w, w, w dosyć, że tak powiem, szanowanej wytwórni się, no, Van Records. Tak, i fanów mają zaskakująco wielu tak naprawdę. Po ogłoszeniu aż się zdziwiłem, jaka reakcja była. No, więc z, oznacza to, że to był dobry strzał. No. no to zagrajmy ich. No to zagramy. Proszę bardzo. Rzeźni na antenie Radio. w Rzeźni gościmy Michała z Black Silesia Production i rozmawiamy sobie o e, festiwalu Black Silesia Open Air, który e, to w dniach e, 8-9, a, a właściwie też kawałek 10 czerwca w Grodzie Rycarskim w Wyczynie się odbędzie. Do tej pory mówiliśmy tutaj, tak, wymieniliśmy headliner, wymieniliśmy zespół e, Atik, e, to są wszystko f, f, wykonawcy zagraniczni. Czy, czy coś tutaj z naszej e, rodzimej e, sceny się się pojawi. Wspomniałeś Anima Damnata, tak? To jest jeden z wykonawców, o których który uh -huh. zdążyliśmy uh -huh. powiedzieć. Czy uh -huh. Anima będzie takim e, krajowym rodzynkiem, jedynym reprezentantem naszej sceny, czy ktoś jeszcze tutaj e, zagości? Czy nie? Będzie tego sporo oczywiście, sporo zespołów e, nieco mniejszych, jak na przykład Gallower Śląski, który bardzo dobrą robotę wykonuje, dlatego im po prostu to zaproponowałem, jak Devil Priest, też stosunkowo świeży projekt, e, w, w składzie którego są m.in. muzycy Anima Damnata. Yy, ale będą też yy, zespoły powiedzmy no większe no większe, no tak, bo te dwa akurat to stosunkowo młode zespoły yy, ja y z jednej strony lubię na przykład ściągać zespoły, które nigdy nie grały w Polsce, no, czego przykładem są tutaj headlinerzy, ale lubię też na naszym polskim poletku sobie czasami wyciągnąć coś ciekawego. No, troneum, które zagrało na pierwszej edycji, które, jak sam Tomasz przyznaje, dzięki mnie funkcjonuje, bo tak naprawdę przez pięć lat no, nie koncertowali i teraz powrócili. Zagrani na pierwszej edycji, stwierdziłem, że porażby żeby zagrali znowu. Tym bardziej, że naprawdę to jest jeden dla mnie z najważniejszych polskich zespołów. Ich e, płyta Mutiny of Death, to jest, to jest moje, u, moje ulubione polskie metalowe wydawnictwo. Dlatego stwierdziłem, że byli na pierwszej i na trzeciej też zagrają. Tym bardziej, że będzie to e, jedyny polski koncert e, troneum w tym roku. E, Plaga, która też na moją prośbę wraca po e, dwóch latach tak naprawdę e, braku działalności, Pierwszy koncert po, po, po, po przeszło dwóch latach hmm, z takich, Coś tam jeszcze będzie Nie wszystko też jest ogłoszone Ale myślę, że to są dwa, dwa takie rodzynki Dwie takie ciekawostki Które mi, mm, mi Przynajmniej bardzo wiele radości sprawiają Czyli znaczy, tak Jeden zespoł miał się wczoraj ogłosić na Metalmani Ale nie wiesz czy się ogłosili Właśnie nie wiem, czy się ogłosili grali na samym początku Metalmani I specjalnie nam przybiegłem Oj, nieładnie, nieładnie. Ale pisałem im już specjalnie dwa Głosi dni wcześniej. Się to ja nie wiem, czy w takim razie zagrają, skoro się nie ogłosili, a mieli się no, ogłosić. Może ich temat jadła. Może, może. To, co trzyma mi w niepewności? Nie, no nasz y, polski, y, bardzo dobry, jeden z lepszych y, młodych polskich zespołów. Roadhog, który prezentowany przed, tydzie... tak. przed tygodniem w audycji, która była poświęcona właśnie polskiemu składowi Metalmani, także tam dwa, bodajże dwa nagrania, tak, z, z płyty wydanej przez Storms Pearl Records, czyli nowej płyty, bo pierwszy materiał y, to wydał im y, Leszek Wojniczanie Sianorzęcki w, w, w, w barwach swojej, e, swojej wytwórni, a nowy właśnie, nowy materiał y, tutaj Storms Records już y, Wzięła, wzięła tutaj na siebie, na siebie rolę wydawcy tego materiału. Także dwa, no, dwa numery z tej, z tej płyty się pojawiły e, przed tygodniem. Powiedzieliśmy tak, że w sumie, w sumie 19 albo 20 zespołów, tak? czyli, czyli jeszcze kilka, jeszcze kilka, jeszcze uh -huh. kilka zespołów. Coś tam jeszcze. jeszcze kilka zespołów w najbliższym czasie zostanie przez ciebie ogłoszonych. Jeszcze na razie nic nie powiem, ale będzie też, tak jak Troneum jest autorem mojej ulubionej polskiej płyty, będzie jeden, jeszcze inny polski zespół, którego też wydawnictwo z jednym z moich faworytów wszechczasów y, polskich. Ale nie, na razie nic nie powiem. Natomiast tak. no, teraz zagramy sobie pareczkę mm, formacji. Y, to może teraz trochę hamstwa, bo za dużo tak o tym heavy metalu tak ładnie sobie puszczamy miłe dź dźwięki. Czy to dobrze do tych blasfemii? Y, aż tak, to nie. Y, natomiast Będzie wulgara. Tak, to co jest mi bardzo bliskie, czyli ja bardzo się w Black, black Thresh lubuję, a ta formacja, którą sobie wymyśliłem po prostu, że chcę, żeby u mnie zagrali i ich po prostu ściągnąłem, no tak jak mam to w zwyczaju robić, aż z Serbii przyjadą specjalnie na y, festiwal. Black Treshowy Terror Hammer, no z rock'n'rollowym feelingiem bym powiedział, to taki nie, nie jest do końca czysty Black Thresh. Terror Hammer. No to lecimy. Pora podać kilka, nazwijmy to, technicznych informacji dotyczących samego festiwalu. Data, jak mówiliśmy, to 8-9 czerwca, Gród Rycerski w Byczynie. Czy już można bilety na, na, na tę imprezę kupować? Tak, od końca grudnia można kupować bilety dwudniowe w cenie 250 zł. Na wydarzeniu na Facebooku jest bezpośredni link do sklepu 8merch. Yy, wprowadziłem właśnie też właściwie na prośbę yy, osób, które się dopytywały o takie bilety, czyli bilety jednodniowe, wprowadziłem też bilety jednodniowe które jeszcze się nie pojawiły na stronie nie mam czasu tak naprawdę się tym zająć Ale mam już je fizycznie, także można je kupić A za kilka dni myślę W wolnej chwili też będą do kupienia Przez stronę, bilety jednodniowe W cenie 150 zł na piątek Lub na sobotę Te bilety fizycznie ja mam Biorę, wożę je nawet ze sobą na koncerty Więc tak na dobrą sprawę, nawet jutro W progresji, pojutrze w wrocławskim Firleju i na wszystkich koncertach które organizuję, można je kupić u mnie Lub Właśnie przez tą stronę, do której link jest na, wy na wydarzeniu, na Facebooku. Mhm. E, czy, bo tak, rozumiem, że Black Silesia Open Air to będzie twoja najważniejsza A, ta impreza. Czy potem sobie robisz krótką przerwę, żeby naładować baterie, czy też jeszcze, jeszcze, to, czy jeszcze czymś nas w tym roku poczęstujesz? Czy na razie nie się przed orkiestrę? Tam są jakieś koncerty małe poogłaszane, natomiast ja sobie uświadomiłem właśnie uświadamiam to sobie coraz bardziej, że ja chyba za dużo tych koncertów biorę sobie na głowę, bo no, to festiwal wymaga, żeby go dopieścić zwłaszcza, a ja tak trochę... Czasu mi nie starcza na to wszystko, więc raczej staram się ograniczać te koncerty niż rozwijać. I to, to co się pojawiło w tym roku, ponad 20 koncertów ogłoszonych na ten moment... To jest dużo, to jest trochę za dużo i nie wyrabiam, więc nic wielkiego na pewno nie planuję. No. Wspomniałeś, wspomniałeś, że tak, że najlepszym miejscem, żeby, żeby, żeby dowiadywać się, pytać się i, i załatwiać sobie sprawy biletów, to jest ten. To jest to jest profil, profil, profil agencji czy profil festiwalu na Facebooku? No y, moja agencja ma stronę na Facebooku, a festiwal to jest wydarzenie. Mhm. Czyli tak, na wydarzeniu? Na tak, jak? tak, na, na wydarzeniu informuję o wszystkim, jeżeli y, ktoś jest ciekaw y, bieżących informacji, ogłoszeń, dołączyć do wydarzenia, wszystko tam się rozgrywa. Czy co, wystarczy wpisać po prostu Black Silesia Open tak, Air? Tak, Black Silesia Festival, Black Silesia Open Air, samo Black Silesia już jest na, nazwą, której chyba jeszcze nikt inny do niczego innego nie używa, więc... No, to, to wtedy wyskakuje. Okej, okay, Michał, w takim razie e, dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszą e, wizytę. Wykonawca, wykonawca, którym się pożegnamy, to... Black Evil, black Evil czyli właściwie tak samo jak kawałek Nifelheim, który wcześniej puszczaliśmy Heavy Black Trash, no nie wiem, tu sporo jest Heavy, w tym jest trochę Black Trashu niemiecki zespół, który też nigdy nie, nie grał u nas i też sobie go wymyśliłem a my y słyszymy się za tydzień o północy i za tydzień y rzeźnia Made in Sweden czyli będzie trzy godziny szwedzkiego grania w rzeźni, <śmiech> różnorodnego tak więc zapraszam, a dziś żegnamy się niemieckim Black Evil, który będzie do zobaczenia i usłyszenia na a Black Silesia Open Air 3 edycji w Grodzie Rycerskim w Byczynie w dniach 8-9 czerwca ta impreza będzie miała miejsce.